Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na początek Gdynia trwa dogaszanie pożaru przy ulicy Północnej. Żywioł został już opanowany, ogień nie rozprzestrzenia się na kolejne budynki. Cała akcja najprawdopodobniej potrwa do rana, bo po dogaszeniu pogorzeliska, a tu do pełnego sukcesu jeszcze daleko, przyjdzie czas na porządkowanie terenu i wstępne prace rozbiórkowe. Przypomnę, że w obiekcie znajdowała się makulatura, która w tym przypadku okazała się nadzwyczaj dobrym stymulatorem. Najtrudniejsze jednak za nami podkreśla młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. W sumie z żywiołem walczy teraz 36 zastępów i ponad setka ratowników.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 Tematem zajął się Mateusz Czerwiński z Polskiego Radia Gdańsk. Służba apeluje do mieszkańców ulicy Północnej w Gdyni i najbliższej okolicy o pozostanie w domach i nieotwieranie okien. Dziś na stacjach paliw benzyna będzie droższa, ale stanieje diesel. Cena maksymalna za 95 to 5 ,97 zł 97 groszy, a dla oleju napędowego wyniesie 6,71. Opinie kierowców o cenach paliw zbierał w Poznaniu Maciej Szefer. Nie, nie będzie taniej. Tak nie jest źle, że nie jest po 9 zł.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 Majówkę spędzi w rządzie lub poza nim, a mowa o minister klimatu. W przyszłym tygodniu w Sejmie dojdzie do głosowania nad wotum nieufności. O przyszłości Pauliny Henning-Kloski może zdecydować obecność na spotkaniu z klubami trzeciej drogi, do którego ma dojść we wtorek w Sejmie.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 Wywiązaliśmy się z naszych obowiązań, powiedział Włodymyr Zeleński. Ukraiński prezydent tak skomentował uruchomienie ropociągu Przyjaźni, którym rosyjska ropa przez Ukrainę popłynęła na Węgry i Słowację. Taki był węgierski warunek odblokowania unijnej pożyczki dla Ukrainy. Unia Europejska wyraziła wczoraj w Brukseli wstępną zgodę na wsparcie Kijowa i na 20 pakiet sankcji wobec Rosji.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 Stany Zjednoczone proponują wymianę Iranu na Włochy na tegorocznym mundialu. Według Financial Times ma, ma o to zabiegać specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa, Paulo Zampoli w ramach planu naprawy stosunków między USA a Włochami. Do pogorszenia relacji doszło po tym, jak Donald Trump zaatakował papieża Leona XIV w sprawie wojny w Iranie. Włochy odpadły w eliminacjach do piłkarskich Mistrzostw Świata po przegranej 1-4 z Bośnią i Hercegowiną. Wcześniej Iran poinformował, że wystąpi w mundialu pod warunkiem że FIFA przeniesie rozgrywki drużyny irańskiej z USA do Meksyku. Tegoroczne mistrzostwa odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych od 11 czerwca do 19 lipca. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. W nocy możliwe przygruntowe przymrozki. Temperatura minimalna od 2 do 6 stopni. W ciągu dnia będzie oczywiście znacznie cieplej, po od 11 do 18 stopni. Słabe opady deszczu będą możliwe na południu i w centrum kraju. Noc w Polskim Radiu 24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 Ponadto pozwalając mu działać teraz w ramach PIS-u, będzie łatwiej Morawieckiemu penetrować struktury partii i zdobywać kolejnych sympatyków. Przecież był taki okres, że Mateusz Morawiecki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 dla całego e, polskiego sportu e, i potraktowanie tego jako e, czegoś na sprzedaż, potraktowanie tego jako trampoliny do własnej kariery e, politycznej, do e, zasilenia sobie konta z tysięcznymi e, pensjami, e, do e, no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 głęboką dyskusję o tym, jaki ma być ten PKO w przyszłości, czego oczekujemy od pko u bo mam wrażenie, że dzisiaj to stało się prywatne biuro marketingu prezesa i oczekiwania są niektórych takie, że ten prezes będzie załatwiał komuś jakieś pieniądze na dowolnych warunkach, a jak nie załatwi, to trudno, a może załatwi trochę, to się jakoś tym podzielimy. No, to tak to nie może działać. pko nie jest biurem marketingu polskiego sportu, tylko jest podzorajuszem najważniejszych idei z reprezentantem, tam jest sąd arbitrażowy, tam jest komisja międzynarodowa, to musi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 Pieniądze, budżety są ważne, naturalnie. Świat jest tak skonstruowany, ale jeżeli one nie są zrównoważone e, wyrastaniem z wartości jakiejkolwiek, jeżeli nie jest to oparte na etyce biznesowej, e, to to jest droga do I nawet te obiecywane wielkie pieniądze, e, które e, hojnie miał rozdawać pan prezes Piesiewicz, e, najpierw z różnych spółek, e, potem z e, zgląda e, krypto, no one jak się okazują są e, początkiem wielkiej katastrofy. I tyle. Nie wszystko jest na sprzedaż. O pieniądze trzeba zadbać. Te pieniądze będą wynikały z tego, jaka jest wartość wizerunkowa też Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kto chce z nim pracować? Na jakich zasadach chce pracować? To nie chodzi o dealę. Tu chodzi o coś, co ma być długofalowym programem wzmacniającym i finansowo, i wizerunkowo Polski Komitet Olimpijski. To, to jest warunek sine qua non do tego, by ten świat olimpijski się tam nie rozleciał.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 Ponad pół miliona dawek więcej niż w roku poprzednim, więc to pokazuje, że jednak Polacy e, zaczęli się szczepić przeciwko grypie. Oczywiście, że mogłoby być e, tych szczepień więcej i oczywiście też, że e, taką grupą, która szczepi się najbardziej są właśnie seniorzy. Tutaj widzimy, że osoby w wieku 65+, to jest grupa, która tak naprawdę przyjęła większość tych szczepień, jeżeli mówimy o szczepieniach e, na grypę. Tam wyszczepialność jest ponad kilkanaście mm -hmm. procent, o ile nie Oni nam robią te wyniki?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 Wskazywać te źródła. Korzystajmy ze źródeł sprawdzonych. Na pewno.